Nagrywa, poszło, poszło, poszło. Dobra. Cześć, z tej strony Papa. Cieszę się, że jestem tu jak co tydzień, już od pewnego czasu. No, niedawno minął miesiąc, a już kilka tych odcinków, spotkań się urodziło i mam nadzieję, że będzie tak nadal. Jestem troszeczkę chory i, i ten mój głos jest taki zmęczony, zmordowany, ale mam to szczęście, że nagranie mam praktycznie gotowe. Dogram tylko to wejście, dogram zakończenie i to by było na tyle. Zapraszam to start, press any key. Where is the any key? Tu koraz z podcastu indywidualnego słuchacie właśnie Papa Cafe. Dla tych, którzy są ze mną od początku to już siódme spotkanie z podcastową kawiarenką Papa Cafe. W dzisiejszej odsłonie usłyszycie rozmowę zarejestrowaną pewnego Niedzielnego wieczoru, chłodno, ciemno, my w samochodzie rozmawiamy o końcu świata. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Dzisiaj w podcastowej kawiarence porozmawiamy o końcu świata. Moim gościem będzie pan Karol. Witam pana, panie Karolu. Witam pana. Co takiego powiedziałby pan o końcu świata? Co, jaka myśl nasuwa się panu, gdy myśli pan koniec świata? Są różne wizje końca świata. Zależy, co ten koniec świata spowodował. Początkiem końca świata był koniec radiostacji, takich normalnych i, i, i rozwój podcastów w Polsce. Też tak myślę, że to jest, to jest taka ostatnia deska ratunku, bo kiedyś wszystkie media zgasną. No, przykład wybuchnie bomba atomowa. Nie no. będzie, ale podcasty zostaną. Podcasty zostaną. W MP3. Ostatni człowiek będzie w posiadaniu wszystkich odtwarzaczy MP3 na świecie. No, możliwe. Chyba, że uderzą impulsem elektromagnetycznym. Wtedy trzeba będzie podcasty zapisywać na papierze. Albo w nutach. W nutach, tak. Ale podcasty będą przekazywane z, pos... z ustą do... z pokolenia na pokolenie. Z tradycją słowną tak Greccy ślepi śpiewacy będą przekazywać treść, pol treść polskich podcastów i później to zostanie spisane w postaci takiej... Niech pan sobie wyobrazi, że na przykład za 20 tysięcy lat narodziła się nowa cywilizacja no i nie mają żadnych przekazów medialnych, a znajdują podcasty. Czy, co oni by sobie wyobrazili o nas? Tak, Kim byliśmy? Tak. Podcast stałby się dla nich źródłem inspiracji. Być może stwierdziliby, że podcast był jedną z głównych form komunikowania się międzyludzkiego. Tak. Mając prehistoryczne odtwarzacze, stworzyliby pierwszy mikrofon do nagrywania swoich pierwszych prehistorycznych podcastów. To jest wszystko możliwe. Wie pan, ja myślę, że wymyśliliby nawet muzykę, którą słyszeliby w podcastach. Wymyśliliby ją na nowo. Stworzyliby nowe instrumenty. No tak, no nie. to to by była dla nich klasyka, antyczna. Podcast antyczny. Tak. Dramat podcastu antycznego. Dramat podcastu antycznego. No, <śmiech> Dramat podcastu szekspirowego, mhm. szekspirowskiego. Ale szekspirowego, Kaspr Szekspirowego. Oni by tego nie odróżniali, proszę Ka panu. Kaszpirowskiego. A, a, a czy my dzisiaj jesteśmy pewni, dlaczego nazwaliśmy tyranozaura tyranozaurem, a skąd wiemy, czy oni do niego nie mówili Witek? Albo po prostu Reksiu. No. A my mówimy na niego tyranozaur. No to jest wszystko kwestia semantyki, umowy. No. No naj, najlepszym jest tego przykładem wyobraźnia twórców. Jak my sobie dzisiaj możemy wyobrazić koniec świata? Przy pana no. no dokładnie. Ciężko. Nasze wyobrażenia końca świata, dlatego nieodłącznie kojarzą się z wyobrażeniami innych twórców. I tutaj na przykład przytoczyłbym film, jakie oglądaliśmy o końcu świata. Jak wiemy, reżyserzy do najnormalniejszych ludzi na świecie nie należą, więc ich wizje są bardzo dziwne. No, reżyserzy, reżyserami, ale scenarzyści? O... Gdzie byli rodzice? Gdzie, by tam... Gdzie byli rodzice, proszę pana? Gdzież byli? No zależy, wie pan. No. Ludzie dzisiaj wyobrażają sobie, że koniec świata najpewniej spowoduje jakaś asteroida uderzająca w ziemię, bo tak jak to już niegdyś było. Dinozaury niestety w taki sposób dostały bilet. A kto to wymyślił, dinozaur? Na pewno jakiś inny scenarzysta. <głos> to jakiś scenarzysta. Jakie one musiały filmy oglądać, proszę pana. Na pewno nie był to Dzień Niepodległości. Wie pan, wtedy były inne układy kontynentów. To nie istniał ten śmieszny kontynent amerykański z tym tworem, gdzie tam, wie pan, prezydent, bohater, od razu pilot... Ale biorąc pod uwagę to, że dinozaury przede wszystkim były zwierzętami dużymi, możemy pokusić się o stwierdzenie, że istniała kultura masowa. Hmm, nawet można powiedzieć, że to była kultura międzygatunkowa, bo one były bardzo zróżnicowane. Tak, ta kultura pływała, chodziła i latała. A dzisiaj co mamy? Mamy kulturę przenoszoną Jesteśmy wręcz, wręcz ubodzy przy dinozaurach. Dokładnie, to straszne. Straszne. Może lepiej skończyć to już teraz, nie? Niech pan myśli, to, to bez sensu. Kolejny raz kończyć świat, czy mówi pan o nagrywaniu? Ale to też jest taka możliwość końca świata. Wyobraża sobie pan, jest taki człowiek, który nagle stwierdza, to wszystko jest bez sensu. I wymyśla sposób na koniec świata. Tworzy swojego domu maszynę, bombę i dąży do tego żeby skończyć ten świat tylko jaki ma w tym cel nie widzi sensu istnienia to powinien skończyć ze swoim istnieniem no. No, a najlepszym przykładem tego typu psychopatów są władcy na świecie na przykład taki, zna pan grę Fallout? Grał Znam, pan? grałem w Fallouta. W jedynkę, w dwójkę. No i ja on się tak jakoś łączy z takim serialem Jericho. Wie pan, taka poznuklearna rzeczywistość. Zacząłem oglądać, nie A. kontynuowałem oglądania, no, ale... ale... tam za wybitny nie był, ale... Ale, ale... Cele nie miał co no. Ponieważ chciał się wzorować na czymś tak dobrym jak Fallout. No a wiadomo, że jest to wzór taki no. godny naśladowania, ale ciężki do pobicia. No i właśnie ta rzeczywistość, która została w Palaucie zaprezentowana, jest dość możliwa przy Pana niestety. No biorąc pod uwagę mm, sytuację na świecie, to, że kraje zbroją się pomimo y, zakazów innych wielkich mocarstw, pomimo temu, tego, że te państwa chcą utrudnić im to zbrojenie, to mimo to ta broń właśnie powstaje. No, ale wie pan, w Falloutie Fallout zakładał już to, że przewidywał ten koniec świata, gdyż istniały te krypty, w których ludzkość miała się schować. Ale Amerykanie podobno w latach 50. tak mieli. Byli przygotowani. No. Przygotowywali się na tego typu koniec świata. Nawet reklamy w telewizji puszczali. O, tego nie wiem. A my nie jesteśmy przygotowani na koniec świata. No, wie pan, my jesteśmy w kraju, który... No, w takiej części świata... Gdybym miał atakować, to nie wiedziałbym po co. No, w sumie tak. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że cały świat nie jest gotowy na koniec świata. Znaczy na koniec świata. Inaczej. Pokusiłbym się o stwierdzenie że nie jesteśmy gotowi na to, co jest związane z końcem świata. Na wszelkie kataklizmy, na wszelkie nie wiem, na wizje zagłady ze strony kosmosu. No bo wie Pan, my, my, my to rozpatrujemy na, w ogóle złych nazw używamy. Ponieważ koniec świata to już z definicji byłby koniec. A my myślimy, że koniec świata stanie się pewną przemianą. Że na podstawie no tak. końca świata coś pozostanie. Stworzy się coś nowego. No i tutaj właśnie analogiczna sytuacja do tych dinozaurów. Dla nich był koniec świata, dla nas jak gdyby początek. podwaliny świata, który znamy. No i tak jak na przykład w wizjach twórców masowych. Filmach. Filmach, grach. Mad Max. Fallout. Jericho. O, fak Faktycznie. Mad Max mi nie przyszedł na myśl. Ten świat no i, I one wszystkie są po takie postnuklearne. No i... A drugi ten film z Melem Gibsonem, ten, który Melem. był najdroższym filmem w historii Hollywood. On tam skakał na tych podwodnych łódkach. O, Waterworld. Water. Tak. A to była w sumie też dobra wizja końca świata. ciekawe, Tylko co to spowodowało? Aha. To jest dość realne, bo teraz topnieje Antarktyda przy pana. Bo to Efect. było spowodowane przez podniesienie się poziomu wód na świecie. I kontynenty zatonęły. Efekt cieplarnia. A no, zupełnie odwrotną wizję końca świata możemy zauważyć w filmie pojutrze. Odwrotną? Z tego, co pamiętam, to tam też się od Antarktydy zaczęło, proszę pana. No, ale w ostatecznym rozrachunku mieliśmy zamarznąć. No, stopnienie Antarktydy spowodowało powrót epoki lodowcowej. Z tym, że, z tym, że reżyser i scenarzysta byli do tego stopnia pochłonięci chęcią zarobienia dużych pieniędzy, że ten koniec świata zrealizowali w trzy dni wręcz. Bo, no w rzeczywistości tego filmu ta epoka lodowcowa się pojawiła w tydzień. <śmiech> Ale to taka, taka już realia filmu, proszę pana. W Armagedonie znowu byliśmy... Stanęliśmy przed zagrożeniem tego, że spadnie na nas wielka asteroida. O tu wie pan, to, to jest to jest możliwe, niemożliwe. Oni nam nigdy tego, proszę pana, nie powiedzą. <śmiech> to, a wy, wy, niech sobie pan wyobrazi, że dzisiaj panu mówią w telewizji. No przykro nam. No za tydzień uderzy w nas asteroida, wybije nas z orbity. Przykro nam bardzo. Poniedziałek, nie spotkamy się w kolejnym Teleekspresie. Nie, nie dzisiaj już na dzisiaj już kończymy. Tu Maciej Orłość. Tak, tu Maciej Orłość. Witam Państwa w ostatnim Teleekspresie. A na koniec powiem tak. Poniedziałek, niestety nie zobaczymy się. No i tak można. Do, no. Przytoczył Pan tutaj ten film Armageddon. No, akurat to też jest film wybitny, w cudzysłowie. Tak, Bruce Willis, zabijający w innych filmach niemieckich terrorystów tutaj pędzi ocalić świat. Z tym, że również z naukowego punktu widzenia wizja zniszczenia tego meteorytu zmierzającego w kierunku Ziemi jest wręcz głupia. Tak, oni się tam wkręcali w coś. Nie, no no i no oczywiście jakąś wielką tam. wiertarkę, tak, tak. No tak, no ich milion pięćset flag amerykańskich powiewających wszędzie, w gdzie tle. tylko się da. No to tak samo... ale ha Aha, aha i piękna córka tego wokalisty. która no tak, która później tam w, przemien... w tym filmie. Elfka. Elfka w czym? W... Władcy pierścieni. Nie uważałem. Nie oglądałem, ale w w ogóle pier... ostatniej części Władcy Pierścieni nie oglądałem, przyznaję się bez bicia. Ale Władca Pierścieni średnio, średnio traktuje końców świata. No tak. <grym> Dokładnie. A takie, może zupełnie. Yy, zupełnie odejdziemy od, od kataklizmów. Nie, może tak, podzielmy sobie te filmy. Pan wcześniej, jak rozmawialiśmy tutaj poza anteną, wspomniał o takim fajnym podziale tego, jak w filmach. Ukazany jest koniec świata. No i mamy... My wspomnieliśmy o kataklizmach. Tak. Co jeszcze mamy? Mamy atak kosmitów. Czyli obcy najeźdźcy. Tuż pan Kos... wspominał. O film Dzień Niepodległości. Wspomniałem, nie nawiązałem faktycznie. Kolejny, yy, Tak, kataklizmy. I zagłada nuklearna. Zagłada kataklizmy. nuklearna. Kataklizmy. Czyli powiedzmy głupota ludzi. Najast kosmitów. Jest jeszcze jedna możliwość, tylko nie wiem, który film czy gdzieś to było wykorzystane właśnie. Wirus. Epidemia. O, widzi pan. Tak się nazywał ten film, Epidemia. A w, yy, w tym Jestem legendą też było oparte na z Willem Smithem. Też było oparty na jakimś wirusie. Jakieś lekarstwo na raka. Tak, tak. tak, Coś tak, tak, tak I zmutowało to ludzność. Tak, to lekarstwo się zmutowało. I... I jeszcze 28 dni później. Tego nie oglądałem. To jest nowy film. Dość no, no nowy, nowy. No ale w sumie jeden z lepszych. Chociaż ten. Jestem legendą z Willem Smithem. To jest wręcz wybitny film. No tak. Tam fabuła była dość ciekawa. Oglądałem nawet alternatywne zakończenie. Fabuła, fabuła była... Fabuła była standardowa, ale Will Smith był wybitny. No tak, zagrać cały film samemu, praktycznie, nie licząc tej wstawki z, z kobietą, z dzieckiem, która się tam pojawia gdzieś pod koniec filmu. Mm -hmm. I to też czuje się wyalienowany, nagle nie jest sam. No, no tak. W sumie nie spodziewałem się po nim takiej możliwości aktorskiej. Zagrał dobrze i on... Te, on od, z tego, co pan kiedyś mi wspominał w innej naszej rozmowie... Will Smith odrzucił wiele dobrych ról. No, tak. Odrzucił wiele do dobrych ról, gdyż miał wiele dobrych propozycji. Nie ma to, jak zostać stijentologiem i przyjacielem Tomasza Cruz'a. jeść kolację z jego rodziną. Wówczas jest człowiekiem wybitnie ustawionym w Hollywood. O tak. A Tomek Cruz swoją drogą też grał w jednym filmie, w którym Zagłada była bliska. Wojna Światów. Spielberg troszeczkę skończył ten film, moim zdaniem. Mogło to wyglądać lepiej. Film oparty na książce Wellsa. I takie słynne słuchowisko z 1938 roku Orsona Wellsa, też takiego wybitnego twórcy kina. Można powiedzieć, że całe kino się opiera w jakiś sposób na, na, na spuściźnie Orsona Wellsa. Ale to Przejdźmy do Wojny Światów. W 1938 roku potrafili ogłupić Amerykanów i puścić audycję, w której czytali właśnie fragmenty tej książki. Wzbudzili taką panikę do tego stopnia, że Amerykanie wyjeżdżali ze swoich domów, pakowali się do samochodów, bo myśleli, że faktycznie najeźdźcy z Marsa atakują. No i tu mi Pan nasunął pewną myśl, która pojawiła mi się w głowie teraz że można wywołać koniec świata psychologicznie. Jeżeli ludzie uwierzyliby w koniec świata, czy ten koniec świata by nie nastąpił? No musiałaby być to dość... No dość sugestywne. Dość sugestywna no, wizja. No widzi pan. My tak myślimy tutaj. Bomba atomowa. Takie standardowe rzeczy. Ale jeszcze nie wpadł nikt na taki pomysł właśnie psychologicznego końca świata. Gdyż dzisiejszym światem rządzą media w sumie. No Gdyby, jakiś, no wszystkie media, no w ramach postępującej globalizacji ktoś wpadł na taki pomysł, żeby wywołać zbiorową panikę i przekazywać ludziom fałszywe informacje o nadchodzącym końcu świata. Przecież mógłby przeprowadzić przewrót do tego stopnia, że w pewnym sensie koniec świata by nastąpił. Nastąpiłaby anarchia, no, no jest to troszeczkę nierealne, żeby wszystkie media z, z każdego kraju no. wpisały się w ten pomysł, bo później straciłyby poszanowanie w oczach obywateli. No, ale gdyby to miało jakieś ale, tata, tata, tata, tata. Tata, gdyby to gdyby tak Gdyby coś takiego się stało, no to faktycznie popadlibyśmy. Zresztą moim zdaniem każde takie informacje typu tego, że atak na World Trade Center, wybuchy w Londynie, czy teraz ostatnio ataki w Bombaju, każda takie informacja jak docierają do nas, no to w jakiś sposób mogą być częścią składową końca świata, w naszym wyobrażeniu. No Gdyby na przykład zaczęło się takim atakiem na Nowy Jork i te ataki były kontynuo no, kontynuowane w kolejnych dniach w innych częściach kraju, w innych częściach świata, no to troszeczkę byśmy zaczęli panikować, że skoro są zagrożone Stany, skoro jest zagrożone jakieś tam poszczególne państwa Europy, no to tak samo jesteśmy zagrożeni my. A nie jest, a jest pan w 100% przekonany, że te wszystkie działania nie miały właśnie w pewnym sensie celu wywołania tego typu paniki? No, na pewno terrorystom o to chodzi, żeby yy, powie, oni czyniąc takie rzeczy mówią ludziom wprost. Jesteśmy, jesteśmy przygotowani, żeby walczyć w każdej chwili. Macie się nas bać, bo możemy być wszędzie. W zasadzie o każdej chwili. No i, no, no i wie pan, jesteśmy w takich czasach Kiedy mamy bomby atomowe Rządzą nami media Terroryści atakują w różnych częściach świata Stąd i owąd Czasem pojawiają się jakieś informacje Że w 2025 roku Asteroida minie nas niebezpiecznie blisko No i rodzi się pytanie Czy my nie jesteśmy właśnie W czasach, kiedy Będziemy świadkami końca świata no, może tak być. Na pewno jesteśmy niewolnikami mediów, niewolnikami własnego strachu. A takie przepowiednie typu asteroida i tak dalej. No, niektórzy ludzie sobie dopisują yy, wszelkie takie medialne yy, nowinki dopisują sobie przepowiednię Nostradamus przepowiadający kolejne wojny, wybory papieży, yy, ko nawet koniec świata, prawda? Te przepowiednie nie są czytelne, a. No a ludzie sobie dopisują do tego... Znaczy, mając informację jakąś medialną, tłumaczą sobie właśnie te przepowiednie tymi informacjami. No w tej chwili magiczną datą jest 2012 rok. No tak, też słyszałem o tym. Wie pan, gdyby to rzeczywiście okazało się prawdą, to dzisiaj rzucam pracę. <grym> <grym> Może jeszcze do tych przepowiedni dodam taką rzecz, że yy, no, kiedyś była taka interpretacja przepowiedni Nostradamusa, w której ja tak do końca nie wierzę. No wiadomo, że tam dużo rzeczy się spełniło i tak dalej, ale była taka y, przepowiednia, że koniec świata nastąpi po tym, jak po kolejnym papieżem zostanie murzy. No i okazało się, że jednak został biały człowiek z papieżem, ale... ale właśnie już sobie ludzie znaleźli taką analogię, że, nie chodzi, że to nie chodziło o papieża. Nie chodziło o, o czarnego władcę Watykanu, tylko no dzisiaj mamy taką sytuację, że Obama zostaje prezydentem i ludzie od razu doszukują się tej analogii. Szczególnie, że Ameryka jest postrzegana jako władcy świata. No i owy prezydent Obama jest uważany jako, tak w domyśle, władca świata, a Nostradamus w tej swojej przepowiedni użył stwierdzenia 44. czyli jego numer będzie 44. On jest właśnie 44 prezydentem Stanów Zjednoczonych. No. No i dlatego ludzie, oni dość szybko kojarzą, chociaż ja tam Nostradamusa wizję średnio wierzę, gdyż ich pochodzenie może być tak, szemranek, być... A w ogóle, jeszcze tak wracając do, do prezydentów i tak dalej, to ja sobie taką, ta, tak sobie w głowie zapisałem, Bush y, równa się koniec świata, nie? Znaczy y, inaczej, Obama właśnie plus prezydent równa się koniec świata, ale wcześniej Bush będąc prezydentem już zmierzał do, do tego, wywołując wszelkie konflikty, które okazywały się nieuzasadnione na dłuższą metę. A wie pan, Burz jest niewolnikiem swojej rodziny. Był to człowiek hmm, w pewnym sensie niepoczytalny. Podobno uzależniony od wielu rzeczy. W tym alkoholu. O, tak, tak. A Obama jest uzależniony od Blackberry i wysyłania maili <śmiech> klikając w ma klawiaturkę małego telefonu. Ale mówił pan, że jakby był koniec świata, zwolniłby się pan z pracy. Co by pan robił? Jakby wyglądały ostatnie dni człowieka, który wie, że nastąpi koniec świata. No każdy musi sobie to sam wyobrazić, a wyobrażenie jest dość proste. Na no świecie zapanowałaby na pewno całkowita anarchia. Gdyby wszyscy o tym wiedzieli, że no, jest koniec Tak. I no, i któż by chciał chodzić do pracy, wiedząc, że nie ma przyszłości? Reporterzy. <laughs> Proszę mi... Najlepszy materiał. Proszę mi uwierzyć, że reporterzy również rzuciliby mikrofony. No, ja bym pewnie je pozbierał bo jakoś tak. <laughs> tak. Pozbieralibyśmy wszystkie te mikrofony od, od dziennikarzy i nagrywalibyśmy ostatni podcast. No Albo i... nagrywalibyśmy te postnuklearne podcasty no Po i końcu za, świata. Zapewne bardzo zmurzyłyby się aktywność sekt, przez wszelkich ruchów religijnych, wszystkie kościoły byłyby wypełnione. Nagle obudziłaby się wiara u większości społeczeństwa. Część społeczeństwa postanowiłaby zapewne korzystać z życia. Tak, wykorzystalibyśmy ostatnie zasoby naturalne naszej planety. I To by miało akurat dojść do, do ses, No, Komu to zostawić? Dinozaurom. Bo wrócą. Bo wrócą. <laughs> Powiedzą, wracamy. Teraz my. Teraz my. Chociaż mówią, a, a wie pan, że jest nawet. No, to nie jest takie głupie. Ponieważ kiedy my wyginiemy, podobno. Największe szanse na ocalenie mają takie stworzonka karaluszki. No i wie pan. Kochane, włochane karaluszki. Wie pan, my też kiedyś za czasów dinozaurów byliśmy małymi myszkami. Nie Albo pływającymi kijankami. nie no. Kijanki to były bardziej. Ale tak były te... bardziej rozwinięte od nas. No ale takie pierwotne ssaki to były takie myszki. W tej chwili karaluchy podobno są niesamowicie odporne na promieniowanie i wszelkie trudy. One się potrafią karmić byle czym. I, I byle gdzie. I byle gdzie. I właśnie gdyby nastąpiła atak... Karaluchy jedzą w McDonald'sie. To zagłada w takiej formie, że ziemia by jednak ocalała, tylko zostałaby spustoszona. No to z karaluchów i tego typu owadów za kilka Tysięcy, milionów lat mogłyby wyewoluować ciekawe gatunki, w tym jedna myśląca forma życia. Tak. Ale my się o tym nie przekonamy. Na pewno tego nie zobaczymy. No i właśnie ta myśląca forma życia odnajdzie to nagranie. No, tak. Dokładnie. będą doszuki doszukiwać się kin. No, tutaj o drogi owadzie. Tak. Jeżeli z Karaluchu przyszła i... Przyszła nowa forma życia, jeżeli słuchasz tego podcastu, odnajdź nas, odszukaj, znajdź nasze DNA, pozwól nam żyć na nowo. No i wie pan, o nie, zapomnieliśmy proszę pana. Tak mówimy, mówimy, mówimy, mówimy, mówimy wszelkie, wszelkie rodzaje zakończenia naszej egzystencji zostały wymienione. A ja jeszcze mam jedną w zapasie. No i właśnie, pewnie o tym samym myślimy. Sto... Jesteśmy tym otoczeni. Jesteśmy od tego uzależnieni. Mamy to wszędzie. W kieszonkach. o techn Że technologia nas zabije. Tak. Na same. samym początku mówiłem. <grych> no ale no, nie tak. Nie, no, nie, my nie wspominaliśmy proszę pana w no rozmowie. Nie wspominaliśmy. Nie wspominaliśmy i dlatego tutaj właśnie, jak chciał pan nawiązać do filmów. to mamy taki to już dzisiaj klasyczny film Matrix Terminator. Terminator. Wszystkie no, części. Szczególnie druga. druga. A w trzeciej tam nie było takiej masakry maszynowej? Trze no, trzecia była, tylko że. Pan też tak, w ogóle Skynet zawładnął wszystkim. Tak, tak. Tylko że druga była filmem dobrym filmem. Najlepszym. No tak, ja, ja dwójkę częściej oglądałem niż jedynkę. No dwójka była filmem z klimatem, była bardzo klimatyczna i tam naprawdę to była jedna z najlepszych ról Arnolda. Arnolda gubernatora. Tak. A teraz ma być czwarty terminator. Ocalenia. I tam nie będzie gubernatora Kalifornii. Coś strasznego. No jest... Tam ma Christian Bailey grać. I zupełnie nie mogę sobie przypomnieć, gdzie ja go widziałem. No to Chrystian. Chrystian. ale wracając jeszcze do tego innego zakończenia świata przyjatel się bo nic nie widzimy yy, jeszcze takie inne zakończenie świata to zupełnie z innej bajki yy, Czesław Miłosz miał taki wiersz piosenka o końcu świata i tam się nic nie działo znaczy nic nie działo no właśnie ta piosenka Przedstawia obraz tego, że wszyscy oczekują zakończenia świata jako coś, co nadejdzie i będzie widoczne. A tam się nic nie działo takiego. W ogóle ten, ten, ta, ta piosenka kończyła się tym, że innego końca świata nie będzie. Niż tam taki zwykły, powolny. Tak, punk. Wyłączyli prąd. Ostatni gasi światło. Ciekawe. A może koniec świata już był? A może był, tak? A może, o przegapiliśmy. może przegapiliśmy? Przespaliśmy. Przespaliśmy koniec tak. świata. No, Wszystko ale ja czasami. tak panu powiem, tak można filozofować, filozofować. Że zauważył, pan, zauważył pan, że oni jeżdżą w kółko po parkingu. No. Mają pewnie nowy samochód. Tak. Znaczy nowy, sprowadzony. Być może ten człowiek, ten człowiek uczy się jeździć, by uniknąć własnego końca świata. Tak. I zaczyna od jazdy po parkingu. No, no, ale to też jest taka prawda, że w każdej sekundzie następuje jakiś osobisty koniec świata. Osobisty? W sensie, indywidualny. Jakiś indywidualny. No więc, przy no, no, dla jest pana... taki podcast, podcast indywidualny. <laughs> no, nie, niech pan sobie tak pomyśli, czy kiedy pan sobie umrze, czy to nie będzie już koniec świata dla pana? Hmm, może to będzie mój koniec świata dla innych, z, z mojego otoczenia, a ja będę żył tam gdzieś jako inna materia. Hmm. A, kwestia. Jeszcze o, no, tak a propos tej innej materii i, i końca świata, to przypomniał mi się film też Spielberga yy, ten o sztucznej inteligencji. Aha ja go się no. nie pamiętam on planować. był strasznie długi i tam się tak, tak, tak, tak, tak wszystko toczyło, te maszyny w ogóle zaczęło się od tego, że maszyny były już tak sformułowane, że myślały, mówiły i tak. I nagle doszło do tego stopnia, że już miały własne emocje no i później tą ktoś tą maszynkę adoptował jako własne dziecko później się pozbyli tej maszyny, no ona z tymi emocjami przez lata, lata wędrowała w poszukiwaniu tych rodziców, którzy tam wyrzucili tą tą, tą tego, nie wiem jak to powiedzieć, tego robocika z emocjami No później pod koniec filmu on gdzieś tam zamarza pod wodą i w ogóle palę film, jak ktoś, jak ktoś tego nie oglądał, to, to trudno, nie to jego kłopot. To, to proszę na, na 10 sekund... Za, na ja, teraz, teraz to już po, po... Teraz to już po tym. No ale, ale nie, ale to się właśnie tak kończy, że oni go gdzieś tam odmrażają po x tysiącach lat, latach i... i, i, i, i. No, jest, no istoty żyjące to jest jakaś taka materia Jakieś takie kosmolutki nie wiem, nie wiem do czego to przyrównać No ja wiem Oglądał pan Film Wehikuł Czasu Tego o. samego autora Co Wojna Światów Oglądałem Oglądałem i to oglądałem chyba nawet Tą nowszą i tą starszą wersję Bo są dwie z tego No i właśnie tam jest też Taka fajna wizja przemiany cywilizacyjnej z tym, że nie ma tam opcji końca świata tylko po tak, prostu tak, tylko te istoty, które tylko po prostu to o czym mówimy, że nastąpi zmiana i pojawiło, pojawią się nowe istoty tak, ale to jest raczej pewne proszę pana, bo my, jest, my tak zakładamy, że jesteśmy wieczni, a nasze istnienie tutaj to jest półtora miliona może źle mówię, także nie mówię, bo, bo mogę się mylić, ale niedługo. No nie, ale to, no to nawet nie chodzi o to, to tak odległe liczby, bo przecież my się różnimy od tych ludzi, którzy żyli 300-400 lat temu. Oni nie mieli ani takiej wiedzy, mieli inną żywotność, nie? Niektórzy, czy tam w innych pokoleniach mieli dłuższą, w kolejnych mieli krótszą. U nas teraz ludzie żyją, no nie wiem, no. no, no dłu dłużej żyjemy, bo na przykład mamy tak na tyle rozwiniętą medycynę, że potrafi potrafia Potrafi ona ocalić jedno istnienie. Ktoś by zmarł z powodu zwykłej infekcji, prawda? a dzisiaj tego nie ma. Chyba, że następna forma życia to będzie modyfikacja nas samych, ponieważ już dzisiaj dochodzimy do możliwości takiej biologii i bioinżynierii, że potrafimy się sklonować. Się, no. Jeszcze się nie klonujemy, ale, ale jest to możliwe. A wczoraj czytałem gdzieś w jakimś portalu internetowym, że rozszyfrowano w 100% genom mamuta. A to już wcześniej. wcześniej. Mają gdzieś właśnie jakiś dobry odcinek, z którego mogą wykorzystać DNA. I... Mogliby odtworzyć, jeżeli się nie mylę? I tu Tylko, być. że to, to strasznie kosztowne ma być. I tu, proszę Pana, mogłaby być dobra puenta. No tak, gdyż to. mamut przeżył swój koniec świata. No nie ma mamuta i możemy mu dać nowy, nową szansę. No dokładnie. No i tym mamucim akcentem zakończmy ten podcast. Moim gościem był Pan Karol słuchaliście jak co tydzień podcastowej kawiarenki Papa Kafe. zapraszam na kolejną odsłonę, cześć Cześć. mam nadzieję, że fajnie słuchał wam się tej rozmowy tak jak my fajnie bawiliśmy się nagrywając ten podcast teraz na koniec jeszcze kilka rzeczy chciałem dodać yy, tak, po, po pierwsze chciałem zdementować wszelkie pogłoski, że jestem pijakiem i przemytnikiem które krążą w podcasterskiej sieci. Yy, co jeszcze takiego chciałem dodać? Mówcie o podcastach. Yy, wiadomo, że podcastów słuchają przede wszystkim podcasterzy, ale jeżeli dociera, co do kogoś innego, a wiem, że przynajmniej w moim przypadku jest garstka osób, które z podcastem wcześniej nie miały styczności, a teraz mają okazję tego słuchać, mówcie, że jest coś takiego jak podcast zawsze ucieszy kolejna nowa duszyczka, która załabia bakcyla i będzie słuchać polskich podcastów a po jakimś czasie i sama złapie za mikrofon zacznie nagrywać może jakiś kolejny ciekawy podcast ciekawy temat który będzie kontynuować ja mam nadzieję, że pan Karol Zbambutów nagra niebawem swój podcast, bo z tego co widzę na początku się wzbraniał, a teraz sam zaczynam nagrywać. Czas zasuwa jak szalony. Ostatnio były Mikołajki i kurczę, wredny jest ten czerwony, bo nie przyszedł do mnie jak co roku, bo jestem niegrzecznym chłopcem i postanowiłem, że, że no jednak bez Zuma H2 to, to nie jest życie. <śmiech> nie, no wiem, że jest to taki zakup poważniejszy, ale ale dla dobra polskiego podcastu dołączę do posiadaczy Zuma 2 i mam nadzieję, że będę niebawem już nagrywał jakieś pierwsze podcasty, no nie licząc tego, który dzisiaj był nagrany dzięki, dzięki uprzejmości pana Karola od A Co jeszcze? Aha, wiem jeszcze za co Wredoty Mikołaja nie lubię, bo Skubaniec ma jedną super rzecz. Zna adresy wszystkich niegrzecznych dziewczynek i za to go nie lubię właśnie byłby człowiekiem i przynajmniej by się podzielił, jak już jest w posiadaniu takiej informacji. No ale dobrze będę, będę już powoli kończył, bo, bo ha, zaczynam charczeć, i drapie mnie w gardle. Nie wiem, będę musiał leczyć jakąś herbatką z miodem i innymi specyfikami. Oczywiście proszę tutaj nic nie insynuować. Tak, tak, dobrze. Pogadałbym sobie jeszcze, ale idę, idę. Idę, mówię wam, cześć, dobranoc. Widzimy się w kolejnej podcastowej ręce Papa Cafe. Mówił jak co tydzień Papa, co jeszcze? No, za tydzień już będzie spotkanie świąteczne, będzie pachniało w domu wigilijnymi potrawami, choinka będzie gdzieś tam ustawiona w boku, a ja będę sadził na niej bombki i będzie w ogóle super i, i dajemy poczuć atmosferę i tak dalej, i tak dalej. No mam nadzieję, że tak będzie. Jak wyjdzie w praktyce, to może w ogóle świąteczny odcinek będzie jakiś nagrywany wcześniej, będzie to coś wyjazdowego, nie wiem, chciałbym coś takiego zrobić. Jak będzie, jak to moje zdrowie będzie dopisywało, w najbliższym czasie zobaczymy. I no i do zobaczenia, no. skończ wreszcie, chyba, kończ, idź do domu. Cześć! Jest tu kto? Halo! A jeszcze, jeszcze taką jedną rzecz, tak, na marginesie. Jak pan myśli, jaka będzie pogoda, gdy będzie koniec świata? Na pewno będzie świeciło słońce. Ja myślę, że będzie padać. Hmm, pasuje. Ogóle... Nie, rano będzie świecić słońce, wieczorem będzie padać. I jeszcze będzie burza gdzieś pomiędzy. No, i pasuje. Będzie... Powiedzą w TVN24. w TVN24. W TVN24. Im się sprawdza pogoda 16-dniowa. Temperatury im się sprawdzają. Ale jak nie to sobie sprawdzę na tym, na stronie Instytutu Meteorologii. Tak.